Ostatnio coraz częściej zdarza się, że w środku lata, tudzież na początku, pojawiają się w kinach bądź na serwisach streamingowych filmy które musimy zakwalifikować do filmów wakacyjnych. I dzisiaj nie dlatego, że spóźnione, ale dlatego, że świeżutkie filmy wakacyjne. Zapraszam na letnią edycję filmów wakacyjnych. Przed nami 81. odcinek, gdzie omówimy dwie produkcje z 25. roku. Zaczynamy od Czterech Pór roku, które doskonale połączą nam filmy zimowe z kolejnym cyklem filmów wakacyjnych. Chociaż powinniśmy zacząć właściwie od drugiego filmu, czyli od filmu, który łączy się nam z tym wspomnianym już filmem, postacią aktora komediowego który występuje w głównych rolach zarówno tu i tu mowa o Stevie Karelu i najnowszym filmie zrobionym przez reżysera znanego z sukcesji to znaczy on był Jesse Armstrong był scenarzystą sukcesji a teraz napisał pełnometrażowy swój debiut Mountain Head film zimowy, gdzie Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith grają bogaczy i jeszcze czwarty bogacz grany przez Ramiego Josefa. Czterech multimilionerów wybierają się pod górę. Pod górę w gościnę do Jasona Schwartzmana, który jest takim troszkę mniejszym milionerem, z całej czwórki zarabia najmniej, ale prowadzi taki kurort, mieszka tam i zajmuje się aplikacją, tworzy aplikację do medytacji, próbuje ją rozbudować i... I hope you rich folks don't mind slumming it. And the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountain Head. Look, at this place, Subes. Thank you. No, no, I just said Look at it. No compliment implied. Simply look at we go. Do tego kurortu przyjeżdża Steve Carell. człowiek odpowiedzialny za jakieś niejasno określone związki z energią. W pewnym momencie padają tutaj słowa, że on może spowodować blackout w każdym miejscu, jeśli by chciał. I kolejny milioner, grany tutaj przez Korego Michaela Smitha, Venice, też facet od aplikacji, ale od aplikacji do robienia deepfaków które to deepfake'i w trakcie trwania filmu wywołują różnego rodzaju zamieszki na świecie, o których to zamieszkach dowiadujemy się razem z naszymi bohaterami zamkniętymi w tym domostwie. Domostwo wielkie, piękne, architektura nowoczesna nad górą z widokiem na, na góry. Szkoda, że w tym tej, w tej filmie nie było nart, ale zaraz jeszcze, zaraz jeszcze dojdziemy do tego. Czwarta postać, Ramiego Józefa, to człowiek znowu odpowiedzialny za AI. E, ma jakąś władzę, jakąś pieczę, sprawuje nad AI. U.N. użytkowali nowe uptickie i etnische tension do powerful new generative AI tools, unveiled last week on tram. I just want to say, this is not a new Venice. I teraz, po co oni się spotykają? Ta czwórka spotyka się raz do roku, właśnie na takie wakacje, aby pobyć w męskim towarzystwie sami ze sobą. Najprawdopodobniej jest to powodowane taką chęcią pobycia wśród swoich. Można by to powiedzieć takich... Portfelowych rówieśników. Bo no, jak jesteśmy rówieśnikami, mamy jakieś podobne przeżycia, doświadczenia, możemy wymieniać informacje uczyć się wzajemnie, rozmowa idzie lepiej niż powiedzmy mamy jakieś duże generation gap, to tutaj mamy coś takiego w odniesieniu do milionerów, którzy świetnie się ze sobą dogadują i nawet mają zasady, aby podczas tego spotkania nie robić biznesów, czyli nie, nie, nie rozmawiać tam na te pewne tematy. Pewna etykieta tego spotkania jest i ma być zachowana. Podobnie jak na przykład taki tradycja pewnego tubylczego nazwijmy to wyjścia na górę w skafandrach zimowych takich pomarańczowych marsz marsz na górę bez żadnych nart właśnie bez żadnych snowboardów tylko ostry ciężki marsz na szczyt pewnej góry tylko po to, aby rozebrać się z górnej części tego kostiumu, pokazać gołą klatę, czyli nic pod tym nie mają i czerwoną szminką na piersi napisać sobie kto ile posiada majątku, tak? ile miliardów dolarów posiadają oni i krzyczą Krzyczą w przestrzeni, krzyczą w góry, że trzymamy rękę na pulsie i że będziemy tworzyć postęp, progres i dalej się rozwijać. Jesteśmy górą, jest, można by to powiedzieć, jesteśmy king of the world, parafrazując Camerona przy okazji Tytanika. I no szkoda, szkoda, bo to było fajne miejsce, aby oni jednak na tych nartach zjechali. Dlaczego to się nie dzieje? Dlatego, że ten film trochę jest jak sztuka teatralna. Oni za wiele nie wychodzą z tego domu i jest to teatr czterech aktorów. Dochodzą pewne poboczne postaci, jednak cały czas trzymamy się rozmów. To jest film bardzo gadany i ta zima jest w tle. Zanim jeszcze dojdę do mojej oceny tego filmu i, i, i drugiej części, jak tego filmu, drugiej połowy, to trzeba też powiedzieć, że każdy z tych postaci w pewien psychologiczny sposób jest tutaj dookreślony. Każdy, każda z tych postaci ma pewną skazę na życiorysie. Nie chcę powiedzieć na charakterze, bo pod kątem charakteru te postaci zostały pokazane bardzo w negatywnym świetle, moim zdaniem. To jest trochę tak, jakbyśmy oglądali jakąś farsę, kpiącą komedię z twórców współczesnych aplikacji. Współcześni bogowie, twórcy największych, najbardziej popularnych, dochodowych aplikacji, co do których reżyser próbuje udowodnić nam, że są największymi tempakami, niezdolnymi do empatii ludźmi, ludźmi, którzy są niemili, z którymi pomimo tego, iż mają duży majątek, nie chcielibyśmy siedzieć w tym samym domu. I korzystać z tych różnych bilardów, kręgielni, saun i delektować się tym zimowym, górskim widokiem. Trochę jest to dla mnie niewiarygodne. Ok, ale powiedzmy taka konwencja naigrywania się z milionerów. Ok, ale próba złagodzenia tego i próba, abyśmy widzowie mogli w jakiś sposób dostrzec w nich prawdziwych ludzi z krwi i gości to te pewne wady. Otóż Steve Carell jest chory na raka. Poznajemy go, kiedy on rozmawia ze swoim lekarzem, któremu zleca mm, właściwie lekarstwo na raka. Tak? Ten mówi mu, że no jeżeli będziemy odpowiednio o pana, o, pana o, o, o ciebie dbać, bo oni są chyba na ty z tym lekarzem, to myślę, że masz jeszcze 15 lat. Steve Carell, czyli Ekranowy Randall nie dopuszcza tego do, do swojej świadomości i mówi, że co ty mówisz, nie masz pojęcia chłopie. Na pewno jest jakiś sposób, wymyśl to. I zostawia go gdzieś tam na, na zboczu. Tak więc Randall, grany przez Steve'a Carella, gdzieś podskórnie wie, że jest chory i że musi coś z tym zrobić. I co może z tym zrobić? Właśnie będzie chciał być pierwszym człowiekiem, którego mózg, którego świadomość zostanie wrzucona do chmury, do aplikacji, którą przygotowuje Venice, grany przez Korego Michaela Smitha. Natomiast Venice ma taką szramę na charakterze, że najprawdopodobniej jest po jakimś ciężkim rozwodzie i nie może spotykać się ze swoim ukochanym dzieckiem. Mamy jedną scenę, w której ta matka przyjeżdża i, i, i z tym dzieciątkiem on się spotyka, powiedzmy, tam na trzy minuty i jest całkowicie roztrzepany po tym zdarzeniu. I widzimy w nim człowieka. Zaś Rami Józef ma, znaczy postać Jeff, grana przez Remiego Józefa, ma swoją kobietę, która najprawdopodobniej, nie wiem, go zdradza albo żyją w jakimś związku otwartym i nie do końca mu to odpowiada, gdyż kiedy on się żegna, wjeżdżając na ten swój wyjazd, no to żegna się tym takim krótką rozmową o tym, że ta jego dziewczyna będzie uczestniczyła w jakimś seks party gdzieś na Majorce, gdzie będą tam uprawiać seks. Natomiast znowu gospodarz tego domu jest taki, no, no kilka poziomów niżej, zarabia o wiele mniej, a on tak ciła, grosz do grosza, tak, milion do miliona, tak ciła. <gry> I Jason, Jason Schwarzman, e, który wraz ze Steve'em Karelem tutaj są, no, najbardziej takimi komediowymi aktorami w, ty, w, tym, w tym tandemie, to Jason, e, no, Wiemy, że on jest poziom niżej i wiemy, że on będzie dopraszał się i, i tak błagał tych, tych, tych swoich kolegów, żeby dofinansowali tą jego apkę o medytowaniu. Tak, na, na tle pomysłów z robieniem deepfaków, które powodują e, zamieszki na ulicach i AI, to apka o medytowaniu wydaje się być zupełnie niesexy i nieinteresująca. Więc no, on jest trochę takim milionerem przegrywem. O ile można być milionerem przegrywem? On tam chyba na koncie ma 536 milionów dolarów. is a terrifying experience. And i teraz ten film do połowy e, według mnie jest bardzo, bardzo intrygujący i ogląda się go z rosnącym zainteresowaniem. Natomiast w połowie dzieje się coś takiego, że przechodzimy całkowicie na mm, tryb farsy już, e, pewnej takiej komedii, Omyłek, gdzie powstaje konflikt pomiędzy tymi czterema postaciami, nie chcę tutaj spoilerować, um, powstaje konflikt, który się zaczyna napędzać, a potem się rozkręca i właściwie pozostaje pewnego rodzaju niedosyt. Um. Nie chcę teraz tutaj spoilerować i analizować tego rozwiązania i, i tej całej fabuły pod kątem e, właśnie fabularnym, pod kątem scenariuszowym. Powiem jeszcze tylko, że mamy tutaj w tym filmie takie poczucie trochę filmu postapokaliptycznego, w którym nie do końca wiemy co się dzieje na świecie, e, ponieważ jesteśmy zamknięci w odosobnieniu z głównymi bohaterami. W pewnym momencie nawet dzwoni prezydent, nie wiemy po co, po jakąś prośbę najprawdopodobniej, ponieważ z wiadomości dowiadujemy się, że na świecie coś dzieje się, zamieszki, ludzie palą samochody na podstawie fałszywych doniesień o jakichś deepfake'ach, które rozwścieczyły pewne grupy społeczne. W dalszym momencie nagle zaczyna brakować wody w kranie, więc nasi bohaterowie wpadają w lekką panikę, odsuwają się od okien, gdyż obawiają się, że zaraz tutaj wpadnie jakieś komando i zostaną oni zaatakowani. Jednak wszystkie te takie właśnie drobne elementy powodujące w widzu narastające napięcie i niepokój w mojej ocenie nie były tutaj należycie wykorzystane a wręcz zostały zmarnowane. I wielka szkoda to dla mnie, bo film w pierwszej połowie zapowiadał się obiecująco, pomimo iż jest to film gadany. Ech, w drugiej połowie ja już zupełnie nie wierzyłem tym aktorom, którzy bardzo szybko przerzucali się kwestiami. E, te postacie już nie były dla mnie... Mm, wiarygodne, nie były dla mnie ciekawe, tylko były manekinami, które miały zapodać jakieś kolejne teksty prowadzące do jakiejś tam puenty i ostatniej scenki z jakąś puentą. Za wiele z tego filmu nie wynika, a to co wynika, to nie będę już więcej mówił, bo będziemy spoilerować. Oczywiście krytyka współczesnych korporacji, rynek medialny jest tutaj wzięty na celownik, a bardziej twórcy, którzy za tym stoją i myślę, że to jest ciekawy film bardziej może do jakiejś grupowej dyskusji do dyskusji z, z w większym gronie, gdzie będą różne opinie, no tutaj też trzeba by wspomnieć nie, nie wspomnę, bo zapomniałem teraz tytułu tego filmu, e, taki właśnie postapokaliptyczny film na Netflixie m, o pewnej rodzinie, która siedzi e, siedzi w, w domu. E, nieważne, tutaj do końca nie wiemy, czy to jest film postapokaliptyczny, czy nie. Wiemy, że jest to, to film zimowy i rzeczywiście tej zimy jest tak w sam raz. I zima podbudowuje nam ten klimat dwojako. Raz, że oni chcą się rozerwać, chcą wypocząć, a zima, narty, tam narty gdzieś w korytarzu są, ale oni wolą grać w kręgę, więc ich nie wykorzystują, więc takie okoliczności przyrody i natury sprzyjają, sprzyjają właśnie odpoczynkowi aktywnemu. Jednak oni powtarzam, znowu siedzą w tym domu, nie wyściubią nosa poza Jedną, jedną sceną. Też według mnie jest to niewykorzystany. No a zima, prawda, jako upadek, jako koniec, jako przyroda, która już umiera i zasypia, jest też dobrą paralelą do jakby stanu umysłu tych czterech dżentelmenów, którzy urządzają nam świat i niepostrzeżenie wchodzą do naszych domów poprzez smartfony. Tak więc zima jak najbardziej yy, ma tutaj sens po prostu. Moja końcowa ocena to jest 5,5 na 10 tego filmu. E, jestem ciekaw, czy wy oglądaliście, bo jest to w sumie film e, napisany i nakręcony bardzo szybko. Dopiero co czytałem o doniesieniach i już jest e, dostępny na platformie HBO. E, natomiast e, Steve Carre wystąpił również w kolejnym filmie, który był udostępniony 1 maja na ciepłą, gorącą majówkę w sam raz, czyli The Four Seasons. Ale o tym serialu sześcioodcinkowym opowiem, jak wrócę z kina, a wybieram się teraz na 50-lecie cyrku Monty Pythona i poszukiwanie świętego Grala do Cinema City i również podziękuję patronom za wsparcie audycji skóry, wszystkim wiernym słuchaczom na platformie Patronite Wasze Zdrowie, łyk herbaty. Już po miesiącu nie nagrywania podcastów. Moje gardło się zregenerowało. No Musiałem na tę wiosnę oczywiście się zarazić, plus alergia. Wracamy do gry, mam nadzieję. Ale, ale dla wszystkich patronów są na grupie Materiały dodatkowe, recenzje komiksów, które ostatnio czytałem, zimowych rzeczy tam nie było, ale były komiksowe nowości z biblioteki. Tak więc zapraszam na grupkę Patroni Skóry, a tymczasem po krótkiej przerwie i dżinglu przyjrzymy się filmowi, serialowi, który jest osadzony... I jest inspirowany filmem z lat 80. ale doskonale łączy nam zimę, lato, jesień, wiosnę. Oczywiście muzyką Vivaldiego, ale łączy nam to z innym cyklem, który prowadzę bardziej nieregularnie niż filmy zimowe. Mam na myśli filmy wakacyjne, bo tak samo jak nasi milionerzy wyjeżdżają raz do roku na takie wspólne wakacje, Zimowe. To nasi bohaterowie serialu Four Season wyjeżdżają wspólnie. Na wakacje, na ferie, na wyjazdy w każdej innej porze roku, na inne miejsce jest to zupełnie inny wyjazd, jest to inny klimat i odcinka, i atmosfery. Bo zimą jadą na narty, latem jadą na Hawaje gdzieś i tam odbywają się różne ciekawe, obyczajowe i komediowe sceny i o tym opowiem za chwilę. W drugiej części naszego double feature'owego spotkania mam dla Was serial. Serial, gdzie odcinki liczą około 20 minut z hakiem. Mamy sześć takowych, przepraszam, osiem, gdzie każda parka, każda dwójka odpowiada za kolejną porę roku, skończywszy na zimie. Ten serial, produkcja, oparta jest na filmie pełnometrażowym z 1981 roku Alana Aldy amerykańskiego aktora i reżysera, który wypuścił i napisał również film pełnometrażowy o tym samym tytule. Również twórcy nowego serialu powołują się na tę produkcję w napisach końcowych, gdyż jest to po prostu taka serialowa adaptacja tamtego klasyka. Trzeba też uwzględnić, że jest również Serialowa wersja z 84 Czterech Pór, również pod okiem Alana Aldy. Jednakże czy jest gdzieś dostępna w internecie, nie wiem, bo tylko 62 głosy na IMDb. Więc nie dotarłem ani do starego serialu. Ani nie obejrzałem oryginalnego filmu, który zostawiam sobie ze względu na ciekawą jakość i podejście. Zostawiam sobie na zaczynającą się zimę w tym roku, tak? Pod koniec tego roku wrócimy do czterech 4,5 roku, ale w filmie serialowym, w filmie pełnometrażowym, który przejrzałem. I tak, jest mniej więcej skonstruowany właśnie w sposób taki, iż zahacza o każdą porę roku. Duża scena tonącego samochodu w zamarzniętym jeziorze wieńczy nam ten film. Ale, ale zostawiam go sobie, tak jak mówiłem, na deser. I Alan Alda, nominowany do Oscara za rolę w Aviatorze, Martina Scorsese za e, rolę drugoplanową, e, stworzył tutaj nam historię związków. Obserwujemy, w ogóle pomysł, może właśnie najpierw pójdźmy z, z takiej perspektywy szerszej na ten serial, rzućmy. Serial dostępny na Netflixie pokazuje nam taką metaforę różnych związków, właściwie różnych odcieni związków, różnych etapów bardziej etapów w związkach na tle pór roku wszyscy, którzy słuchali e, znakomitego Vivaldiego czterech pór roku wiemy, że często ta muzyka jest używana w sztuce aby podkreślić, czy to jesień życia, e, czy to powiedzmy śmierć jak zimę, lato życie w pełni i tak dalej i tak dalej e, tutaj mamy dwie pary otóż mamy parę głównych bohaterów trzeba powiedzieć i tutaj Steve Carell, e, Steve Carell ze swoją żoną Coleman Domingo ze swoim partnerem Danny czyli para gejowska z Marco Calvani który tutaj zagrał takiego mm, śmiesznego przerysowanego geja Claude'a Steve Carell, Nick ze swoją żoną Kerry Kenney w tej roli, jako Anna. I no, najbardziej przerysowana rola, czyli Will Forte w roli Jacka ze swoją żoną Kate, graną przez Tinę Fey. Will Forte tutaj wydaje mi się najbardziej jakby odstaje. Ja go polubiłem najbardziej przy serialu Ostatni Człowiek na Ziemi, postapokaliptyczny serial komediowy, bardzo fajny. Natomiast Will Forte tutaj, no, można powiedzieć, jest takim czarnym koniem, takim mężem, niedorajdą, takim ciapą, który jest takim wymoczkiem. I taka para też jest tutaj przedstawiona. Natomiast para, czy małżeństwo Steve'a Carella z Henry Kenney rozwala się w drugim odcinku bodajże i następuje pewna podmianka, która jest zarzewiem konfliktu wśród całej tej grupy. Pojawia się Ginny, czyli 30-letnia młodociana dziewczyna o aparycji jakiejś nastolatki i o charakterze nastolatki która zupełnie nie pasuje do tej paczki dojrzałych ludzi powiedzmy no, po pięćdziesiątce i na tym budowana jest większa część tego serialu na tym konflikcie pokoleń swoistym, na kryzysie męskości kryzysie wieku średniego mówię tutaj o Stevie Karelu i kryzysie małżeństwa. Chociaż też pytanie narzuca się, czy kryzys to jest nie za duże słowo tutaj. Bo my obserwujemy zmagania wszystkich tych ludzi, aby utrzymać te związki, aby je budować, aby je naprawiać, aby się dogadywać, a także ponad tym widzimy wielką przyjaźń całej tej paczki wśród której nowa jest tylko blondynka Ginny I ona trochę odstaje, ale jakby powoli, powoli wraz z biegiem tych ośmiu odcinków widziałem, że na IMDB są zapowiedziane jeszcze, jeszcze jakby druga seria, drugi sezon, choć tutaj jedna z postaci ginie, więc nie wiem jak to oni widzą i całość zamyka się w tych czterech porach roku, gdzie no cała godzina jest poświęcona osobno porze roku. Odpowiedniej porze roku. Sam reżyser też tutaj występuje w jednym odcinku. Alan Alda w roli Dona. I właśnie ten odcinek, te, ten serial pokazuje nam wyjazdy tej grupki znajomych, wyjazdy na wakacje. To jest kolejna ważna rzecz. I kolejny ważny punkt tego konceptu. Otóż my obserwujemy tych ludzi w czasie wolnym od pracy i wiadomo, zimą jadą na, na narty, e, latem jadą na Hawaje gdzieś. Odcinek jesienny e, jest odcinkiem takim Trochę miejskim, jakby oni pojechali gdzieś do jakiegoś. Kurczę, nie pamiętam, do jakiegoś takiego miasteczka, klimaty, e, klimaty troszkę Ala Halloween, troszkę dynie, e, late, czaj, tego typu takie ciepłe klimaty. Wiosną to się w ogóle zaczyna. I tutaj wiosną wydaje się, że wszystko ma odżywać. Ten główny związek Steve'a Carella z, z Keri Kenney ma przejść odnowienie przysięgi małżeńskiej. Ale jak zapewne się domyślacie, skoro pojawia się tam osoba trzecia, to będzie tutaj spektakularny upadek tej przygotowywanej nad, um, przygotowywanej imprezy, aby odnowić przysięgę prawie jak drugi ślub w domku nad jeziorem, gdzie właśnie mamy taki klimat um, wyjazdu nad jezioro, coś, ale wyjazd nad Mazury. Text Danny and Claude. ETA 431 please be ready. Danny says, You are not the boss of me. I will emerge when the magic hour light is perfect. Każda z tych pór roku potraktowana jest w taki sposób, że aż chciałoby się wyjechać. Czy to na Mazury, czy to właśnie gdzieś w tropiki, czy na narty, każda. Ta lokalizacja ma swoją specyfikę, trochę latem przypomina się Biały Lotos, zimą przypomina się mnóstwo filmów wakacyjnych o wyjazdach na nartach, które w tej serii omawiałem, jesień zaś to znowu przypominają nam się filmy wakacyjne, które, które zwykle są właśnie o wyjazdach gdzieś trochę tak do innego miasteczka, żeby coś pozwiedzać czy do lasu wycieczki i tutaj mm, dla mnie aby zobaczyć cały ten koncept no nie można wyrwać jednego odcinka z całości Yy, powiem więcej, to jest bardzo yy, takie koherentne, bo aby spojrzeć na te wszystkie postaci yy, szerzej, to trzeba ich zobaczyć w różnych sytuacjach, tak, w różnych sytuacjach życiowych, yy, na przestrzeni długiego czasu. My wiemy, że jak kończy się yy, odcinek drugi, to że trzeci odcinek yy, w innej porze roku będzie... Yy, oddzielony takim dużym przecinkiem czyli dziurą czasową gdzie oni na przykład się widzą po roku i razem z nimi wyjeżdżamy i widzimy i przyglądamy się co się zmieniło jak w takim akwarium jest to bardzo ciekawe z tym, że twórcy tutaj poszli mocno w komedię i dla mnie trochę to zbaczanie w komedię troszkę razi Mam nadzieję, że oryginalny film Aldy nie będzie taki właśnie mocno komediowy, tylko bardziej obyczajowy. Natomiast ten serial jako serial komediowy jest dla mnie czymś, co już wiele razy widzieliśmy. No te żarty tutaj są, powiedziałbym, na takim poziomie 5 na 10, trochę pożartujemy sobie z gejów trochę pożartujemy sobie z nieporadnych facetów pożartujemy sobie z, fa z babek jest trochę tych żartów żeby każdy dostał po nosie jest to dosyć bezpieczne czasami jest to przerysowane jak na przykład ten mąż kapeć który jest najbardziej kapciowatym mężem jakiego ostatnio widziałem w telewizji Wilford tutaj no, no ci którzy znali jego możliwości pokazania niedoradztwa na ekranie to widzieli go chyba w każdej możliwej slapstickowej sytuacji w tym serialu Ostatni człowiek na ziemi Natomiast tutaj wkładanie tego typu żartów do tematyki związkowej, poważnej, dla mnie nie do końca się kleiło. No, scenarzyści próbowali zrobić wszystko, aby go nam uwiarygodnić, abyśmy go polubili i przede wszystkim jego partnerka Kate, aby mimo tego jego charakteru widziała w nim ciepłego człowieka. I on też jest takim ciepłym człowiekiem. Znowu Steve Carell w roli Nicka też ma swoje, można by powiedzieć, racje. Tak? On uzasadnia, że ten związek z jego żoną N był taki, taki, taki. Widzimy też, jak ta żona się zachowuje. Czy ona jest zaangażowana, czy nie jest zaangażowana? Przecież ona przygotowuje w końcu całą imprezę pomimo tego, że ma jakieś sygnały, że tam coś nie gra. Więc wszyscy trwają w tych związkach, wszyscy coś próbują i można powiedzieć, że po części jest to taki feel good movie, który nas zachęca napełnia jakimś optymizmem. You too, na IMDb, Feel Good Romance, Romantic Comedy, Comedy Romance. Creators Tina Fey, Langfisher, Tracy Wickfield. Tina Fey tutaj też gra właśnie w tej roli głównej bohaterki, przepraszam, żony Willa Forte. Mierzając już do końca, to uważam, że jest to świetny serial zarówno na zimę, jak i na lato, na jakiś wyjazd, Optymalną sytuacją, aby dostosować oglądanie tego serialu do rzeczywistości byłoby go obejrzenie wraz z grupką starych przyjaciół, dobrych przyjaciół na jakimś wyjeździe. Czy to byłaby jakaś majówka wieczorem, czy rozłożyć sobie to na kilka wieczorów właśnie ze znajomymi? Myślę, że mogłoby to zagrać i spowodować dyskusje jakieś wspominkowe, scalić taką grupę w jakiś sposób. Myślę, że na swój sposób ten serial też można uznawać jakoś za te terapeutyczny, taki przytulający, po, po, poklepujący po plecach. Choć jest kilka twistów, jednak całościowo, całościowo jeśli chodzi o scenariusz, i żarty, i tę warstwę typowo, która jest napisana, dialogi i tak dalej, dałbym temu serialowi takie 5 sześć, natomiast za całość daję mocne sześć ym, z powodu... No, jakby utrzymania w ryzach tego konceptu. Inspiracja filmem z 81 roku, który wróci, wróci, bo na pewno chcę zobaczyć, jak wygląda to w zwartej formie, ale chcę odpocząć od tego pomysłu, gdyż chce też dać dobry, duży kredyt zaufania oryginalnemu filmowi ale podejrzewam, że wy możecie też zacząć od tego filmu z lat 80. i też on ma cztery pory roku pokazane, więc e, też zaliczałam go do filmów wakacyjnych, teraz możecie go obejrzeć jako pierwszy, a dla mnie ciekawym połączeniem jest swoiste double feature, to znaczy nie stary i nowy serial, ale właśnie osoba Steve'a która łączy z tym stricte zimowym Mountainhead filmem pełnometrażowym, który, można by powiedzieć, pokazuje nam no, inną twarz Steve'a Karela. U mnie dobrze to zagrało, bo ja najpierw obejrzałem Four Seasons, potem pojawił się Mountainhead... I jakby przez osobę aktora przeszedłem płynnie do, do tego filmu pełnometrażowego i obserwowałem Karela, jak się sprawdza w innej grupce znajomych. Tak? Bo przypominam, że tych czterech milionerów to też są dobrzy, starzy znajomi, którzy się regularnie spotykają, tak jak w serialu Four Seasons. Dlatego tutaj mamy też taką mm, przyjacielską zbitkę w obu produkcjach. Jestem bardzo zadowolony z, tych, z, te, z tego seansu Four Seasons. Pomimo, że jest się do czego doczepić, a raczej po prostu może do takiej gładkości tego materiału, mm, takiego niewybijania się, y, to jest to po prostu przyjemny seans. Y, do podwieczorku powiedziałbym. Y, naprawdę, jeżeli chcemy się ocieplić tak wewnętrznie, to jest to coś, co... Słusznie nazywa się Feel Good Movie, w tym przypadku Feel Good Romance. Eee, polecam, polecam. I dziękuję Wam za uwagę. <śmiech> dziękuję patronom za wsparcie na Patronite. Również teraz pojawiły się jednorazowe wpłaty blikiem, więc też zachęcam i zapraszam. No i co będzie następnym krokiem następnym podcastem zastanawiałem się, czy nie nagrać osobnego odcinka o Monty Pythonie i Świętym Gralu, ponieważ wczoraj będąc wczoraj tak bo pomiędzy pierwszą częścią i drugą, którą jej słuchacie to minęło, minęła noc, a ja wczoraj na wieczorze w kinie w Cinema City, przy tej karcie Unlimited, przy pełnej sali, e, bawiłem się świetnie na produkcji z lat 70. Pomimo, że widziałem ją chyba no dwudziesty raz e, jakby na przestrzeni całego życia. No coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Cała sala śmiała się w różnych momentach. E, nikt nie wychodził w ogóle ani razu do Toalety, Wszyscy trzymali mocz, jakby powiedział John Cleese i spijali wszystkie żarty z ust aktorów grupy Monty Pythona. Zobaczymy, czy, czy to koniec końców nagram. Tymczasem oczywiście pozdrawiam wszystkich fanów Monty Pythona. I tutaj jeszcze taka mała zajaweczka, że jestem w połowie autobiografii Johna Cleesa. I mam nadzieję, że w tym roku też pojawi się podcast właśnie o tej książce bardzo ciekawej, czyli autobiografia Johna Klisa. Tyle. Kończę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości.